Nowiny 17 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. Witamy po dłuższej przerwie, ale teraz będzie częściej, bo za tydzień się spotykamy na konferencji. Tak, zgadza się, ale częściej. Myślę, że nadamy kilka audycji stamtąd? pewnie coś tam więcej nagramy niż e, znaczy nie wiem czy audycja będzie pewnie nagramy ją wcześniej bo mhm. widziałem, że w programie jest przewidziane coś w tym czasie, kiedy my normalnie audycję nadajemy Aha. więc nagramy ją wcześniej, ale wyemitujemy w Radio Wnet i w Wikiradio w tym samym czasie czyli o 16 .00. zapraszamy za tydzień ale teraz za chwilkę przegląd najważniejszych informacji ostatnich kilku tygodni tak można powiedzieć chyba dwa tygodnie temu się wzięliśmy ostatnio tak? No może. A nie, przepraszam, 15, no. I 16. Nie no było. właśnie. Okay. To posłuchajmy jeszcze chwilkę sygnałówki. tematów uzbierało się sporo. Przypominam, że mamy wszystkie tematy z góry są przewidywalne, bo można je znaleźć w naszym notesie audycji na stronie eterpadwikimediaorg wikiradio No i przeczytam może program dzisiejszej audycji, bo jest dosyć bogaty. Opowiemy o największej mistyfikacji w Wikipedii. O nonsensopedii będzie chwilka. Konferencja Muzyka a Biznes to bardzo interesujący mnie temat. Walne zebranie członków Wikimedia Polska, które odbędzie się za tydzień. Program konferencji Wikimedia Polska to w tym samym czasie mniej więcej. Wiki lubi zabytki, nowa strona. Została jest tworzona wersja beta. Nagrania instrumentów ludowych na Creative Commons uznanie autorstwa. Bardzo ciekawa strona. Szkolenie prawa autorskiego i otwartości zasobów dla NGO w Warszawie 27-28 maja. No to dzisiaj i jutro. O abonamencie radiowo-telewizyjnym opowiemy coś. Tutaj nie mamy linku, ale mm, powiemy o takim. No to było tylko na liście dyskusyjnej nie wspomniane. No właśnie, ale bardzo ciekawa inicjatywa Polskich Kolei Państwowych. Tablica ogłoszeń polskojęzycznej Wikipedii to pod koniec już audycji i na sam koniec niesamowite nagranie. Gimnazjaliści po testach przeprowadzono z nimi wywiady. No i dowiemy się bardzo ciekawych rzeczy i jaką, jaką wiedzą dysponują. Coś mi tu trzeszczy, czy to u mnie, czy coś jest nie tak? W jednej słuchawce ci trzeszczy? O, przestało. Może dlatego, że drzwi są otwarte, ale chyba nie będziemy zamykać się tutaj za bardzo. Zobaczymy. No właśnie, musimy powiedzieć o tym, że znowu jesteśmy w gościnnym um, lokalu Państwo Miasto w Warszawie, przy ulicy Andersa 29. Mamy tutaj świetny internet, mamy tutaj świetną kawę. Jeszcze nie zamówiłem, ale, ale możemy zamówić w każdej chwili. Duża przestrzeń do pracy, spokojna, a my jesteśmy w takim pokoiku obok barku, więc jeśli ktoś by chciał nas kiedyś odwiedzić, zapraszamy w sobotę, ale warto wcześniej się umówić. Powiem jeszcze, że jedzenie bywa dobre, ale niestety jest niestabilne, to znaczy jest tak, że jest jakaś potrawa dnia i ona czasami smakuje, a czasami nie. W związku z tym a, ja osobiście wolę gorzej. stały program yy, kulinarny. No tutaj się zmienia, no bo to świeży ten barek, dopiero powstał niedawno. No i tak, pewnie na razie są próbki. Może różni kucharze przychodzą na przykład, albo się nie zmieniają. Nie wiem, być może w każdym razie bardzo przyjemne miejsce do 23 chyba jest czynne ostatnio chyba tak było przedłużone do 23 no bo mieliśmy tutaj wiki maraton to właśnie tutaj odbywają się wiki maratony i za tydzień nie będzie wiki maratonu za dwa tygodnie Wyjeżdżamy. chyba też nie tak? Nie, nie jest planowane w maju w ogóle nic mi nie wiadomo żeby było planowane chyba w maju, w maju chyba nie będzie ale to się jeszcze pewnie okaże no dobrze by było żeby było. może w czerwcu dopiero w takim razie zobaczymy Pierwszy temat, jaki mamy do omówienia, to e, największa mistyfikacja Wikipedii. Taki artykuł znalazłem w internecie, nie wiem czy on jest świeży czy stary, nawet nie spojrzałem, kiedy on się pojawił, ale to chyba znaczy, niedawno. Mistyfikacja to jest stara kwestia, której nie wiem czy już nie omawialiśmy, a to ten artykuł, czy tego przypadkiem nie podlinkowałeś z okazji zdjęcia, Możliwe. które mhm. jest tutaj wyjątkowo prawidłowo podpisane. A, chyba o to fot chodziło. Wikimedia Commons, marek z łamane przez cc30 łamane przez SA łamane przez AT. A co to jest AT? AT to nie wiem co to jest. <głos> no ja nie wiem, czy to jest dobrze podpisane zdjęcie. No zwykle jest od Wikipedia, więc tutaj myślę, że mamy postęp. No ale Wikimedia Commons nie trzeba pisać przecież, jeśli to jest. Y Uznanie autorstwa, to wystarczy podpisać autorem, a w tym przypadku, jeśli to jest uznanie autorstwa i na tych samych warunkach, to jeszcze trzeba napisać, że jaka jest licencja. Tak, no tutaj mamy licencję, mamy SA, nie wiem, czy to jest AT, podejrzewam, że to też miał być jakiś ciąg licencji, ale coś chyba się komuś pomyliło. FOD w Wikimedia Commons pewnie robi jako źródło. Ale źródła nie trzeba podawać. No, chyba niekoniecznie, ale... Myślę, że jakby tak podpisywali, byłoby nieźle. No tak, zdecydowanie. Wiesz, ja jestem za tym, żeby określić takie no, minimalne wymagania, a nie takie wymagania, które by nam się podobały. Mhm. Prawda? Fajnie by było, żeby rzeczywiście powołać się na to, skąd się wzięło jakiś utwór, ale jeśli tego licencja nie wymaga, no to tego nie trzeba podawać. No w sumie tak. Znaczy zasadniczo powinien być chyba link od, do licencji, w, tak formalnie. Tak, to, A tutaj to właśnie. Nie mhm. ma, niestety. No, strony internetowe mają to do siebie, że właśnie powinny y, te linki umieszczać, chociaż no, jeśli to by było wydrukowane zdjęcie. No nie, no to, no, to wtedy nie to ma. To linka produkcji. nie umieścisz, nie umieścisz. No chociaż cały. dzisiaj już można. Y... Myślę o QR-kodach. A, QR-kodach, no tak, no ale taki malutki QR-kodzik to, to, to chyba nie byłby czytelny. No obawiam się, że przy tej rozdzielczości jeszcze nie. No więc właśnie, artykuł dotyczył Henryka Batuty. To najsłynniejsza mistyfikacja w historii polskiej Wikipedii. W 2004 roku grupa młodych ludzi stworzyła postać w Wikipedii, Henryk Batuta fikcyjny Żyd i komunista. Hasło udało im się wprowadzić do Wikipedii, no i ludzie zaczęli się tym bawić, tak? Chyba wikipedyści. Tak, to, to znaczy nie tyle wikipedyści się zaczęli tym bawić, co to długo dosyć zostało niewykryte i dlatego jest to najgłośniejsza taka sprawa. A w jaki sposób zostało wykryte? To wiesz, czy nie? Y nie? wiem. Chyba jakaś gazeta to zwróciła uwagę, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie tam było do tego stopnia posunięte, że właśnie były Robione fotomontaże z nazwą ulicy, tak? To zdjęcie, które tutaj jest pokazane. Notatka przetrwała 15 miesięcy. Dopiero 20 stycznia 2006 roku po raz pierwszy zgłoszono ją do usunięcia. A w lutym 2006 o wielkiej mistyfikacji zaczęła pisać prasa. Aha, czyli jednak, jednak wewnętrzne mechanizmy Wikipedii tutaj no, naj, zadziałały. Najwyraźniej. Ciekawe, jak dużo jest takich artykułów jeszcze. Ciekawe. <laughs> które, które są zupełnie nie wiadomo skąd. Tak? Jakby ktoś miał takie informacje, to zapraszamy do podzielenia się. A, może to jest, jeszcze tajna, cicha informacja i tylko wikipedyści między sobą mówią. Nie no, słyszałem, to musi być jakaś bardzo tajna. Może tak jest. Ym, czekaj, bo mamy troszkę za głośno, ja tutaj spróbuję podregulować. Może jednak przymknę te drzwi? Yy, może spróbuj rzeczywiście przymknąć, to będziemy mieli troszkę więcej spokoju, ja w tym czasie yy, podreguluję troszeczkę głośność. O właśnie, już teraz jest chyba lepiej. O, zdecydowanie ciszej się zrobiło, bo tam dzieci teraz przychodzą też, mają taki stolik, przy którym mogą usiąść, mogą rysować, kredki dostają. No właśnie tutaj też widzę taki dziecięcy stoliczek. Taki dziecięcy, ale to on jest chyba wystawiony tylko tak w formie magazynu, chyba tutaj po prostu jest zmagazynowany ten stolik. Bo tutaj chyba się nie je w tym pokoju, tak przypuszczam. To znaczy jada się. No podczas wieki maratonu wieki? coś tam się przegryzało, tak? Kolejna informacja to nonsensopedia.wikia.com. To jest taki pomysł na stworzenie takiej parodii tak? Wikipedii. No tak, to już jakieś coś działa. Ale powiem Ci, że ja tutaj nie znalazłem nic aż tak specjalnie jakiegoś wciągającego. Nie rozbawił Cię ten artykuł. To znaczy, mnie czasami coś tam zdarzało się trafić na zabawnego. Zdaje się, że artykuł Esperanto miał pewien fajny zwrot. Niech spojrzę, jest, owszem, jeszcze nie usunęli. Pierwszy do tej pory jedynie powszechnie znany język sztuczny, stworzony, znany tylko z nazwy, gdyż tak naprawdę nikt o nim, nikt nim na co dzień nie mówi. Gdzieś tu coś takiego było, sekundę. No, ciekawe Wynik jest, uh -huh. y językiem tym nie mówi się już półtora wieku, a jeszcze istnieje. <śmiech> no właśnie. Ciekawe jest samo wejście, ostrzeżenie o zawartości. Nonsensopedia ma gdzieś poprawność polityczną. Artykuły tutaj zamieszczane mogą zawierać treści kontrowersyjne, obraźliwe, seksistowskie oraz inne, nieprzeznaczone dla szerokich mas, a także śladowe ilości orzechów arachidowych. <grym> Zastanów się, czy odważysz się tu wejść. Zrozumiałem, wkraczam i dopiero wtedy można zacząć korzystać z nonsensopedii. Tak jak mówiłem, ciekawy pomysł i wydaje się, że będzie humorystycznie i bardzo interesująco i że będzie można się pośmiać, ale nie znalazłem zbyt wiele takich momentów, z których ja się nie wiem, że jestem zbyt poważny. I Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to konferencja Muzyka a Biznes. Wziąłem udział w tej konferencji, bardzo ciekawa. Udało się nagrać? Właśnie tak wziąłem udział na zasadzie, że przyniosłem dyktafon, mm -hmm. postawiłem, poszedłem, bo musiałem coś załatwić i wróciłem po godzinie mniej więcej. I zabrałem dyktafon i, <głos> i nagranie jest już dostępne na stronie wikiradio.podcasty.info. To muszę posłuchać. To jest strona z podcastami Wikiradia, bo nowiny Wikiradia zostały oddzielone mm -hmm. od plików Wikiradia. Tak, tak, tak. To są teraz dwa kanały, to musimy powiedzieć naszym słuchaczom, jeśli ktoś chce znaleźć pozostałe pliki, które nagrywamy dla wikiradia, no to proszę szukać na wikiradio.podcasty.info. A nowiny na stronie nowiny.wikiradio.org. Trochę to skomplikowane, ale jak, jak dojdzie do tego, że już to będzie bardzo stałe i, i stabilne, to wtedy te informacje powinny znaleźć się też na stronie wikiradio.org. Tak. Bo to jest nasza główna strona tak, tak, tak. organizacyjna tak? naszej inicjatywy. W konferencji wzięło udział bardzo dużo ciekawych osób, ale głównie były to głosy atakujące pomysł przejścia, znaczy przesuwania do domeny publicznej pewnych sfer umów. Publicznych, mhm. bo ta ustawa, która jest w tej chwili dyskutowana, o której właśnie mówiono podczas tej konferencji Muzyka Biznes, dotyczy umów, które są zawierane przez państwo z, z artystami, z podmiotami. No tak, no to już też wspominaliśmy o tej ustawie. To jest ta, czy jakaś To jest kolejna? ta. To jest tylko, ta. że właśnie. Ym, bardzo, szeroko, bardzo szeroki uzyskała oddźwięk społeczny. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo dzięki temu będzie, będzie więcej dyskusji więcej zrozumienia dla tego, co się dzieje później. Bo państwo chce kupować prawa do przekazania utworów do domeny publicznej, czy, czy po prostu do, dla swoich no, pracodawców, no tak? Tak, czyli ja. dla użytkowników, czyli dla każdego obywatela. Tak, jak już musi być państwowa kasa wydawana na kulturę, to niech będzie przynajmniej wydawana sensownie. No ale to widzisz, to też jest tak, że, że tutaj w tym, w tym wypadku są dwie strony umowy, tak? Jest państwo mhm. no, i artysta. Zawsze tak jest, że są dwie strony umowy, no, co najmniej. Tak, ale... Ym... Artyści tutaj protestują przeciwko takiej sytuacji, że nie będą mieli wypłacanych tantiem później. tak? Że jeśli stworzą jakiś utwór, to potem za wykorzystanie tego utworu każdorazowo trzeba zapłacić. No tak, i to jest zupełnie nielogiczne coś takiego jak tantiemy, to po pierwsze. No nie, dlaczego? Jeśli tak się umawiasz. No tak, to jeśli tak się umawiasz, no to okej, okay, tak, ale. No ja bym się tak nie umawiał. No więc. Ale tutaj też jest inny problem, bo państwo właśnie chce się tak móc tak umówić, bo na razie chyba w ogóle nie ma takiej praktyki, żeby tak się umawiać. No w tej ustawie, jest, że nadal państwo będzie mogło się umawiać starą metodą no i to jest y, dla mnie tragiczne. Dla mnie ta ustawa jest zbyt luźna. No zbyt luźna, ale widać, że no, po tych protestach y, no, tak tutaj zmierza w tym kierunku ten, ten, ten pomysł i, i ta... Ta ustawa będzie troszkę mniej, mniej rewolucyjna. Tak? Mniej... No niestety, tak. Ja bym osobiście nie miał nic przeciwko temu, żeby artyści nie wchodzili w te umowy i też będzie OK, tak? No właśnie. No. No, tutaj jest dużo wątpliwości. Jeśli ktoś ma ochotę, bardzo ciekawa dyskusja i gorąca, miejscami dużo spornych kwestii. Do posłuchania ponad godzina nagrania. Przypominam, strona wiki.radio.pl podcasty.info. Kolejna rzecz to walne zebranie członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. 4 maja się odbędzie. Tak, ja przy... ostatnio wspominałem, że mi przypomniałeś, że nie zapłaciłem. Już zapłaciłem, także składkę. chyba dalej jestem członkiem. Składkę, tak? Zapłaciłeś. Tak, składkę. Ej. Ja właśnie nie pamiętam. Zapłaciłem w każdym razie za konferencję. Aż... Znaczy nie, no składkę ostatnio mówiłeś, że zapłaciłeś. Aha, no to pewnie zapłaciłem, tak. W programie jest no, rozpoczęcie, przyjęcie regulaminu, wybór prezydium, przedstawienie sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania z własnej działalności w 2012 roku. Komisja Wikigrantów przedstawi swoje sprawozdanie z przebiegu ósmej edycji Wikigrantów, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Oceny Prac Zarządu, głosowania nad przyjęciem sprawozdania, nad przyjęciem ogólnego sprawozdania, nad udzieleniem absolutorium zarządowi, przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności 2012, sąd koleżeński sprawozdanie, głosowanie nad udzieleniem absolutorium jednemu i drugiemu, przedstawienie planu działań na 2013 rok, to możemy sobie podejrzeć. Ogłoszenie ewentualnej rezygnacji z członkostwa w organach statutowych stowarzyszenia. Może ktoś będzie chciał zrezygnować, tak? Może tak, tak się zdarzyć. Nie słyszałem, żeby ktoś miał rezygnować, dyskus ale Dyskusja i głosowanie nad nowym składem osobowym, ewentualnie jeśli dojdzie do rezygnacji. No i wolne wnioski. Nic tutaj rewelacyjnego, nie ma wyborów, nie ma w tym roku. Proponowany regulamin walnego zebrania jest ogłoszony na stronie. Link oczywiście w notesie do, dzisiejszych, do dzisiejszej audycji można znaleźć. To zapraszam. A jeśli chodzi o plan działań zarządu na 2013 rok. Projekty wzbogacania treści serwisów Wikimedia. WikiEkspedycja, Wiki lubi zabytki 3 kontynuacja projektu Wilamowice, kontynuacja projektu wiki reporterzy, wiki granty, podaj cegłę, rezerwa na nowe projekty. No i konferencje i spotkania. Planowane jest właśnie konferencja Wikimedia Polska, konferencja GDJ jest też planowana, czyli pewnie pod koniec roku, tak jak w zeszłym roku spotkamy się na konferencji, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak to zrobić, tak? tak? Taki jest chyba tytuł tej konferencji. Dokładnie taki jest tytuł. Tutaj w tych planowanych wydatkach mhm. zaniepokojenie trochę, że Wiki, ekspedycja to jest koszt 50 tysięcy i Konferencja to jest koszt 50 tysięcy. Niepokoi mnie trochę, że tak dużo na tą konferencję w końcu się przeznacza, bo to nie wiem, czy to jest taki, taka rzecz, która tak bardzo się przekłada na artykuły. Pewnie nie, ale spotkanie jest konieczne i no i też dofinansowania są dla, dla tych, którzy przyjeżdżają. No tak, tak. I to jest raz w roku taka stała impreza dla mhm. wikipedystów. Myślę, że to warto chyba wydać te pieniądze. Trzeba się spotkać w takim miejscu, gdzie dojazd jest w miarę łatwy. No tak, tak. Nie no ja rozumiem, że, że to musi się Więc odbyć. Więc pewnie i drożej, dlatego w takim miejscu jest... Wiesz, zawsze możesz zgłosić następną konferencję w miejscu, gdzie będzie zdecydowanie tajniej, tak? Przecież to tak się Tak, odbywa. no muszę to tak zorganizować. Fakt. Mhm. Wiki warsztaty, konferencja Glam w Zachęcie lub gdzie indziej. To będzie na temat przechodzenia do domeny publicznej dzieł artystów które są publikowane. To znaczy chyba nie tylko, ogólnie współpraca z instytucjami kultury. No tak, ale generalnie na razie jest walka o to, żeby te utwory, które znajdują się we władaniu galerii, żeby można było je również udostępnić publicznie. Konferencja CEE2, to nie wiem co to jest w ogóle. Też nie mam pojęcia. Wikiwarsztaty Dzień Domeny Publicznej też będziemy sponsorować. Spotkania lokalne Wikimedian, to między innymi nasz Wikimaraton. No i rezerwa 10 tysięcy na ewentualnie jakieś dodatkowe działania. Tak jest, takie są przewidziane wydatki. Kontynuacja wystawy hmm, POTY, czyli przypomnij, co to był za tytuł Picture of the Year, czyli... Tak, mm. najlepsze zdjęcia z ubiegłych lat. Wystawy Wiki lubi zabytki, stoiska promocyjna na Openerze i ewentualnie przystanku Woodstock. Akcja 1 milion artykułów w Wikipedii, bo to już jest zbliża wielkimi krokami, chyba 900 tysięcy było w zeszłym tak, roku. Ciekawy jestem, co ma być w związku z tym robione. Czy to jest tylko tak rezerwowo, czy coś już jest w planach, nie wiesz pewnie? Nie wiem, nie wiem. Wyjazdy na zewnętrzne konferencje z wykładami promującymi pro, projekty Wikimedia. Produkcja gadżetów 50 tysięcy całkiem sporo. Stanowisko promocyjne na targach 50 plus, Rezerwa na nowe pomysły i projekty 24 tysiące. Stypendia i delegacje na Wikimanie 2013 na konferencji Wikimedia 2013. Aha, czyli to jest oddzielnie. To nie jest w tych kosztach 50 tysięcy organizacji. Serwery narzędziowe, utrzymanie domen internetowych 5000 złotych, sporo tych domen jest. Delegacje pracowników i członków zarządów na podróże w celach służbowych, no i rezerwa. To wszystko jest do obejrzenia i to mi się bardzo podoba, że zawsze Stowarzyszenie Wikimedia Polska działa w ten sposób, że Wszystkie dokumenty są właściwie widoczne. Nie tak. wszystkie, ale, ale większość znaczy, tych Czy wszystko jest chyba do zobaczenia? Czy coś, coś jest ukryte? Nie, jeśli zarząd nad czymś pracuje, to niekoniecznie jest to widoczne. Ale po zalogowaniu chyba już tak. Też chyba nie. Też nie, to... nie. Jeśli, jeśli zarząd coś omawia, jakieś decyzje podejmuje, um, ale takie nie, te które później przekładają się na uchwały. Mhm to wtedy jest to widoczne, tak dotarłem w którymś miejscu, że mhm. dyskusja toczyła się właśnie na IRCU podczas mhm. spotkania zarządu na temat propozycji jakiejś uchwały i ta mhm. uchwała nie była dostępna tylko, tylko dla, dla członków, zdaje się. To ciekawe, zarządu. dziwne. Wydawało mi się, że kiedyś też coś takiego widziałem, że wchodzę w uchwałę, patrzę, nie ma, patrzę, jestem niezalogowany, loguję się i widzę. Mhm, w związku widziałeś. z tym może to ten przypadek był. No może. Najlepsze w tym całym podsumowaniu jest to, że jest 303 128, 67 groszy na plusie. Ciągle, tak, ciągle dużo, ciągle szukamy pomysłów na wydanie pieniędzy tak, ze stowarzyszenia, ale zgodnie ze statutem, oczywiście. Oczywiście. No właśnie, ale konferencja. Konferencja, która odbędzie się w tym samym czasie, od 3 do 5 maja w Krakowie tym razem. Jest już właściwie chyba cały program rozpisany. Zdaje się, że tak i ostatnio była mowa o tym, że przydałby się dodatkowy dzień, bo coś tam się ciężko chciało, nie chciało zmienić. No tak, widać, że jest bardzo wypełniony. Może powiemy tylko o sesjach wykładowych, nie czytając całego programu, bo jest dosyć długi, więc pierwszego dnia, 4 maja. Właśnie 3 maja to jest tylko zakwaterowanie, kolacja, integracja. 4 maja od 7 rano, śniadanie, o godzinie 9 sesja wykładowa pierwsza, zagadnienia prawne. Później druga sesja wykładowa do 11.50 będzie trwała, rozwój projektów Wikimedia i działalność Wikimedia Polska. Później walne zebranie od godziny 12 do 15.15. .15. I druga część po obiedzie o 15.15, 15, zakończenie pierwszego dnia. Wyjście na zwiedzanie z przewodnikiem około 15.30, no właśnie to jest w sobotę. I albo nadamy w tym czasie audycję, albo pójdziemy na zwiedzanie z przewodnikiem. Zobaczymy. Centrum Krakowa połączone ze zwiedzaniem podziemi rynku oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. To we współpracy ta, ta, ta wycieczka. 5 maja o godzinie 8.30 sesja wykładowa numer 3 rozwój projektów Wikimedia i działalność Wikimedia Polska. Po przerwie o godzinie 11 sesja wykładowa numer 4 geolokalizacja, turystyka i rozwój projektów Wikimedia. I sesja piąta rozpocznie się o 14:00 Panele dyskusyjne. No tu między innymi panel dyskusyjny na temat fotografowania dla Wikipedii. Adam Kliczek i panel dyskusyjny na temat wiki Ekspedycji, też Adam Kliczek. I... Z chęcią posłucham tego. I kończymy o 15.15 piętnaście 15 mniej więcej wspólnym zdjęciem, a później obiad dla zakwaterowanych w hotelu. No i będziemy wracać już w ciężkich warunkach, bo to będzie niedziela po południu, koniec długiego weekendu. W ogóle w Warszawie się szykują ciężkie warunki w ten weekend majowy, bo na przykład dzisiaj nie, nie byłem pewien, czy tu dojadę, bo poprzestawiali tramwaje. Na szczęście tego, którym tu dojeżdżam, nie. Aha, zmienili trasy, tak? Bo tak, chyba tak. jest jakiś maraton czy coś? Tam. Nie, ma być remont chyba jakiś tutaj przed, przed centrum w okolicach dworca centralnego hmm. tramwajowy. Także proszę uważać na tramwaje, to jest jedno. A druga rzecz to przez pięć miesięcy ma być zamknięte metrocentrum. No właśnie też o tym słyszałem. Ja już się przyzwyczaiłem, bo ulica Targowa jest zamknięta już od jakiegoś <grym> od roku czy od dwóch lat. Tak, znaczy... ale ty jeździsz autem i to jest ten plus. No niby tak, ale wcale też nie jest tak łatwo. No ale radni na Pradze Północ proponują nam zamknięcie ulicy Targowej w ogóle, żeby zrobić z tego deptak, ulicy Ząbkowskiej, żeby ją też zamknąć i w związku z tym dojazd z Zacisza czy z Targówka na, do Dworca Wschodniego będzie trwał około godziny. Genialne. Okay. komunikacją miejską, oczywiście, z przesiadkami, bo bezpośredniego autobusu nie ma. Okej. Okay. No ale co zrobić? Walczymy o to na targówku, żeby to zmienić. Kolejna informacja, o której mieliśmy powiedzieć, to strona beta projektu Wiki Lubi Zabytki. Oglądałeś tą stronę? Tak, bardzo mi się podoba ten układ. Jedna rzecz jest dla mnie trochę jeszcze dziwna, jeszcze się nie przyzwyczaiłem do poziomego przesuwania się różnych elementów, to znaczy tutaj mianowicie ten wstępny obrazek jest jakby przesuwany poziomo. Mhm. A co chciałbyś, żeby z góry na dół się przesuwał? To znaczy no, dla mnie z góry na dół jest elementem standardowym, a to mhm. jest ten dziwny rzecz, który jest w Windowsie 8, na przykład tam też jest dużo rzeczy poziomo zrobionych i jakoś stronę kiedyś omawialiśmy, chyba któryś z raportów, nowoczesnej mhm. Polski, też się tak. przesuwał poziomu. No, że cała strona się przesuwa w, pozi tak, tak, w poziomie, tak, tak. To, to ciekawe rozwiązanie, ale jakoś trudno pewnie się, Trzeba się przestawić, się pewnie. nawiguje po tym. Mhm. Ładna strona, ładnie wygląda, taki web 2.0. Dobrze się przestawia na komórki. A to nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale linków tutaj jeszcze nie ma podczepionych, no bo to jest robocza strona. Tak, na razie są tylko Natomiast kliknięcie t... i przejście na to samo. szukałem spisu zabytków, żeby się rozejrzeć. A to chyba nie, nie, nie stąd. No to ja raczej mam, no przez zwykły projekt. Właśnie nie stąd i tak trudno było mi dotrzeć do tego spisu. Nie mogę go po prostu odszukać. Gdzieś ten, ten, ta strona oficjalna, która jest w tej chwili aktualna, chyba tam już nie ma tych linków do jest trudno w każdym razie znaleźć. No bo to jeszcze jeszcze do końca nie ruszyło i to pewnie będzie w trakcie teraz poprawiania na dniach. No, no pewnie tak, dowiemy się czegoś więcej, jak spotkamy koordynatora, tak, ze strony e, Wikipedii. Tak. Na, m, za tydzień już. Tak. Kolejna rzecz to fokus w Tok FM na temat Wikipedii, tak? Fokus.pl tak. Chciałem tego posłuchać, ale niestety mi to umknęło czasowo się nie wyrobiłem, także tylko końcówki słuchałem, zapowiada się ciekawie. A nie ma podcastu tego? To tak? Jeszcze nie ma podcastu. A, audycji można będzie posłuchać 20 kwietnia po godzinie 20, potem będzie dostępna jako podcast w formacie MP3, ale żadnego linku nie ma. Nie ma linków, ale ja mam zasubskrybowany tego rss z tej strony. I też nie ma jeszcze? I też jeszcze nie ma. Jest tam poprzednia audycja, a, a tej nie ma jeszcze. Ten Fedly, nie jestem pewien, jak to się wymawia. Mhm. W każdym razie ta strona całkiem, całkiem nieźle odreguje te RSS-y, także... Fedly, mhm. bo tak. to od feed, czyli właśnie od... feed od, no, to jest... Trudno, trudno to przetłumaczyć na Polsce. Coraz częściej się z takim podejściem tak. spotykam. Yy, więc, ale to FM to akurat jest jedna z tych stacji, która ciągle robi podcasty i chwała im za to. Tak, Bo publikują RSS-a i dzięki temu można być na bieżąco. Tak. Niestety. Wiele, wiele firm Polskie radio odeszło od publikowania RSS-ów. Ale z polskiego radio chyba da się jakoś wyciągnąć tego RSS-a, tam jest jakoś tak zrobione. Coś, coś mi przychodzi w każdym razie od nich. Ale chyba tylko, tylko teksty. Yy... Bez, bez plików, tak? Bez, A to zaraz sprawdzę. bez możliwości odtworzenia tego pliku od razu. Nie widzę teraz tego. To dziwne, ale pewnie to się musi troszkę cofnąć, żeby potem poszło do przodu. Radio Wnet pracuje nad podcastami nie. do niektórych audycji. Jest z Polskiego Radia Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego i są do pobrania pliki z tego. Tylko nie wiem dlaczego tu mi nie gra, ale to mi nie gra chyba nigdzie, bo to coś mam pewnie źle ustawione. W każdym razie można bezpośrednio z rss ściągnąć plik. Aha, no to się chyba coś na. Poprawiło. Z szczególnych audycji. Takim jest razie. tutaj Dowland. Mm -hmm. I to jest klub ludzi ciekawych wszystkiego, który jest na dwójce. I to świeże audycje, tak? Tak, są... 20. No, kwietnia. Chyba tego roku. No, niekoniecznie. Znaczy, wydaje mi się, że coś było. Yy... Tak, no, no to, chyba to To też było bardzo miło, gdyby, gdyby polskie radio zechciało ponownie publikować podcasty. Przyjrzę się temu dokładniej, bo to bardzo ciekawy temat. No właśnie, i co, co w tym artykule, co, co w tej audycji było? Nie no właśnie nie, nie, nie, nie udało mi się jej wysłuchać, ale, ale końcówka była dosyć ciekawa, już w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Jak, jak wysłucham tego jeszcze raz od początku do końca, to spróbuję coś powiedzieć. No bo to nie jedyna rzecz, która pojawiła się ostatnio w mediach tradycyjnych na temat Wikipedii. Tutaj mamy jeszcze jeden temat na ten z, właśnie z mediów mamy. Nie. Mianowicie. Bo coś nie, chyba już. więcej mi nie, nie, nie świeciło nigdzie. Nie, rzeczywiście, ale była jeszcze Masti podobno jakiś wywiad przeprowadził. Hmm. A to nie był ten wywiad tutaj na Wikimaratonie i to ten w gazecie, który się ukazał? No chyba tak. Mhm. Bo on tutaj rozmawiał z <śmiech> tak, dziennikarką, tak, tak, tak. To tak, Chyba i... było to. I pewnie tak. Podobno bardzo, bardzo dobrze się to yy, zostało zrobione. Tam mhm. były jakieś tam wątpliwości merytoryczne, ale, ale nie było jakichś wielkich przekłamań. Więc no i było dobrze. pozytywnie. Im więcej o Wikipedii się będzie mówić rzetelnie, tym będzie więcej dobrych, yy, no, będzie więcej wikipedystów też. Miejmy nadzieję. Yy, kolejna informacja to Muzeum Dźwięku. Bardzo mnie zainteresowało to Muzeum Dźwięku, bo tutaj są starodawne instrumenty polskie. Creative Commons, tak. proszę bardzo. Uznanie autorstwa w dodatku. Można sobie te wszystkie instrumenty odtwarzać i nawet na nich grać i, i odsłuchać sporo nagrań. Jeszcze się tym nie bawiłem, bo to będzie świetna zabawa podejrzewam. E, ale, e, ale bardzo mi się podoba ten pomysł i mm, no i duży poklask zdobył ten pomysł, że, że właśnie na wolnych licencjach to wszystko jest dostępne. Gra. O, Działa. Właśnie. No to zagraj coś. To jest bas Tam masz klawiaturę. Na klawiaturze? A nie, coś się da wcisnąć? Ta. Chyba nie do końca. Aha, to trzeba uruchomić. Trzeba się tutaj, tutaj. plejnąć. No i teraz klikaj na, na to nie, na, na tą nie, klawiaturę. Nie, to jest. Ale klikaj na klawiaturę to zobaczysz, że to działa. Nie. Tak. Przytrzymaj. Aha. To wygląda, że to jest tylko plik nagrany. Taka muzyka ludowa. A, to są pojedyncze dźwięki. Mhm. Jednak coś da się zebrać. No, no właśnie. Można też korzystać z klawiatury komputera. Poniżej jest instrukcja. O, właśnie. A, widzisz? faktycznie. Ciekawe. Ciekawe. Muszę się tym pobawić. No właśnie, trzeba się tym pobawić. Może w Krakowie będzie trochę czasu, chociaż nie wiem, napięty bardzo program. Oczywiście, właśnie zapomniałem powiedzieć, ale to takie wydaje się oczywiste już dla nas, że wszystkie nagrania z tych wystąpień zrobimy i będziemy na bieżąco umieszczać. Oczywiście. W Radiu. Nawet nie wiem, czy oddzielnego kanału nie stworzyć. Trzeba by było jakoś oddzielać te konferencje, bo jak to one tak puszczą pójdą w strumień mhm. jednego kanału, to one będzie trudno je potem znaleźć. To znaczy, no, myślę, że mogłyby one iść w strumieniu tego normalnego naszego kanału, a do znalezienia jakby będą potem na commons. Myślę, mhm. że to nam no wystarczy właśnie, na razie. Tak, Chyba, chyba to... że ktoś sobie życzy oddzielny kanał, to wtedy możemy pomyśleć. Tak, galerię jakąś można stworzyć po prostu, z... albo kategorię, tak? No, myślę, mhm. że galeria na commons kategoria też by, by była dobrym rozwiązaniem. Kolejna informacja to szkolenie prawa autorskiego i otwartości zasobów dla NGO w Warszawie 27-28 maja. To Kamil Śliwowski. Ja myślałem, że to tutaj się odbędzie właśnie w siedzibie państwo-miasto, ale chyba nie, chyba gdzie indziej. Centrum Cyfrowe Andersa 29. Od 10 do 17.00. O! 27, 28.00. No proszę, maja. dzieje się tu i nawet jej nie Bo widzimy. Chyba, chyba piętro wyżej, czy dwa piętra wyżej, jest ta konferencja. Jeśli w ogóle jest. Od 10 do 17.00, nic nie słyszałem zupełnie. Nie byłem tam na górze, więc może, może po cichu się odbywa. Tam już są zaszklone drzwi, więc nie przeszkadza. Pewnie głos z góry i z dołu. I tak, tej, tam jest samym. cicho dosyć. No, szkolenie bardzo ciekawe, bo właśnie te organizacje, które zdobywają pieniądze poprzez fundowanie ich, przez osoby prywatne, przez publiczne finanse tak i zdobywają też od Państwa, często może chciałyby udostępniać później to, tą twórczość, która jest w ten sposób produkowana na wolnych licencjach, ale nie wiedzą jak to zrobić, więc to takie szkolenie jak najbardziej jest korzystne, żeby się dowiedzieć jak, jak, co zrobić, żeby, jak zawrzeć umowy. Właśnie podczas tej konferencji o muzyka biznes też Jarosław Lipszyc opowiedział o takiej sytuacji, że był rozpisany konkurs na programy nauczania dla nauczycieli. Nauczyciele zrobili kilkaset takich programów nauczania, czy programów lekcji, czy scenariuszy, chyba lekcji. No, i one w ramach tego projektu były opublikowane na stronie internetowej. Po czym, jak projekt się skończył, czyli dwa lata minęły, strona została zamknięta i scenariusze przepadły. Super, po prostu. No, bo po prostu nikt nie pomyślał o tym, co będzie z tymi scenariuszami po zakończeniu projektu. No tak. Firma, która wygrała przetarg na obsługę, no. Wygrała przetarg, ale przetarg obowiązywał przez dwa lata, znaczy efekty obowiązywały przez dwa lata. No Natomiast, tak, a potem już nie ma dostępu. A potem już nie ma dostępu i, no i trzeba było albo zawrzeć umowę z tą firmą na ponowne umieszczenie tych plików i stworzenie tej strony i utrzymywanie jej, z przekazaniem już nie jest tak łatwo, bo prawa autorskie były określone na ten okres właśnie tego projektu, tylko do no tego tak, projektu. Tak, tak. No, o przekazaniu trzeba myśleć wcześniej, bo to potem ciągać tych ludzi, szukać gdzieś po, po wystąpieniach to jest duży problem. No 900 osób brało udział w tym, w tym, w tym konkursie i potem trzeba było aneksy ze wszystkimi autorami podpisać, czyli z 900 autorami podpisać aneksy dotyczące wykorzystania po zakończeniu projektu. Tak, Obawiam się, że to byłoby nie do zrobienia. Dlaczego? No trzeba się w to zaangażować, no, ale wystarczy wcześniej to przemyśleć, tak. wpisać, wpisać po prostu w umowę i jest po sprawie. Kolejna informacja to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pisze o tym, że trzeba pilnie zmienić sposób ściągania abonamentu. Tak, ja się zawsze tego boję, bo, bo to jest niebezpieczne, jak chcą. W ogóle sama ta rada jako idea tak, mnie przeraża. Już. A tutaj też coś wymyślili jakiegoś nowego. Wpływy regularnie maleją. A to kto by się spodziewał przy takim programie, że maleją wpływy? A co oni tu proponują? Ja niestety zapomniałem, bo to było dosyć dawno wrzucone. Hmm. No wpadają w wpływy, spadają wpływy, a no, y, regularnie maleją. Od, w 2004 wyniosły 898 milionów, a w 2011 470 milionów, czyli właściwie połowa tej kwoty, która była w 2004 roku. No trudno się dziwić, że oni szukają jakiegoś rozwiązania, ale rozwiązanie jest bardzo proste, tak? To nawet według ciebie chyba to rozwiązanie najlepsze byłoby po prostu rozwiązać Oczywiście. publiczne media. Państwowe. Które tak naprawdę nie są publiczne, tylko państwowe, bo zarządzane przez państwo, a nie publicznie. I być może dzięki temu wzmocniono by sektor prywatny i społeczny, który właściwie, którego właściwie nie ma. To jest jedyne możliwe nadawców, rozwiązanie jak dla mnie. Yy, dosyć radykalny wydaje się ten pomysł, ale jedyny logiczny chyba rzeczywiście. Podejrzewam, że będzie miał coraz więcej zwolenników, zważywszy na to, że były jakiś czas temu pomysłu, żeby to było w cenie prądu. Może to samo zostanie wymuszone, jak ludzie przestaną płacić abonament, to, to nagle trzeba będzie coś z tym zrobić. Ostatnio gdzieś zatrudnili poczty do ściągania tego. No i dlatego podobno wzrosły troszkę te wpływy, ale... Tak. Uwaga, nie wpuszczać i Sonosza, tak, tak? Ale właśnie tam są jakieś poważne problemy, poważne wątpliwości co do tego, czy taki abonament w ogóle powinno Państwo móc wymusić na. Temat jest duży, szeroki i pewnie jeszcze nie raz będzie dyskutowany. Na tablicy ogłoszeń co mamy, bo to ty zaznaczyłeś, że coś tu się pojawiło chyba, tak? Yy, zdaje się, że to było w związku z edytorem wizualnym, który się pojawił. A no właśnie. Yy, testowałem go, ale nie bardzo mi się podoba, bo ma za dużo kolejnych okienek. To znaczy jedno to jest zapisz, edycję, jest podgląd zmian, czy wszystko jest ok, mhm. a potem jest jeszcze dodatkowe okienko na opis zmian, a w standardowej edycji robi się to w jednym. edycja. I podgląd zmian mam w jednym okienku. Mm -hmm. W związku z tym jest a, a, to dla mnie trochę niewygodne. A w jaki sposób on działa? Jak, jak się go włącza? Trzeba go przez preferencje. Trzeba tak? go włączyć w preferencjach to jest dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest dziwne, bo to nie jest tam, gdzie się tego spodziewałem, czyli w gadżetach. Nie w gadżetach, tylko. Czyli w... najpierw trzeba się zalogować jako tak. użytkownik. Wejść do preferencji. Tak. I to było. Yy, nie edycje, zaraz, zaraz, zaraz, czy edycje? Oznaczenie edycji. Jest, edytor nie. wizualny. Yy, czyli to mamy preferencje, edycje i na samym dole nowe funkcje. Uaktywni wizual editor tylko... W głównej przestrzeni nazw. Tak, no bo ja, ja to wcześniej oglądałem właśnie w angielskiej wersji, mi się bardzo podobało, bo to szybko rzeczywiście można mhm. tą główną przestrzeń nazw wyedytować, natomiast te wszystkie tabelki i tak dalej to już nie. No tak, ja na razie nie jestem przekonany, może to kwestia przyzwyczajenia, ale mówię, no tu mam jedno kliknięcie, a tam mam chyba trzy, znaczy tu mam dwa, a tam mam trzy, to w ten sposób jakoś się rozkłada. Dłużej tak wychodzi? No więcej jest elementów, tak? A jak ktoś już się przyzwyczaił do kodu, to nie jest on jakimś specjalnym problemem w związku z no, ale tym. Ale zaraz, no właśnie, podstawowym problemem było odnalezienie tego tekstu w kodzie. Ctrl-F. No tak, ale to właśnie musisz jeszcze raz kliknąć, musisz wyszukać, musisz wpisać to, czego szukasz, także to jest trudniej. A tutaj, to, że wizualnym po prostu klikasz w miejsce, które chcesz poprawić i jest już, tak? Kursor się pojawia w yy, tym miejscu. No nie, no właśnie, muszę kliknąć wedytuj, to chyba nie działa z samego kliknięcia w tekst. Przynajmniej u nas. Czekaj, zapisałem te preferencje, wejdę do jakiegoś nowego artykułu i zaraz zobaczymy. Zobaczymy jak to wygląda, wchodzę w artykuł, mam go włączonego, klikam nie, dwójne kliknięcie powoduje zaznaczenie słowa, potrójne powoduje zaznaczenie akapitu. No tak, ale jak yy, klikniesz zamiast czytaj edytuj, to już się pojawia wtedy właśnie edycja i wtedy nie ma tutaj kodu, tylko jest... No tak, jak kliknę w edytuj, który jest na górze, mm -hmm. no to tak, tak. No Ale to wtedy jest... normalnie też do tej pory klikałem w edytuj, ukazywał mi się kod. Ale właśnie, kod ci się ukazywał i nie widziałeś jak to będzie wyglądać na koniec, tylko trzeba było podejrzeć zmiany. No tak, tylko że ten edytor, który teraz jest zrobiony, jest na tyle prostym rozwiązaniem, znaczy na tyle proste elementy obsługuje, że jak ktoś już się przyzwyczaił do wiki to nie potrzebuje w zasadzie tego sprawdzać. tak? No bo co on pozwala no może zrobić? Im, może tak? tać, Czysty tekst w zasadzie, no pogrubienie, tak? ale do pogrubienia to. No ale przecinek można poprawić no, tak. i można zmienić treść. No To jest bardzo wygodne, myślę, dla nowych użytkowników. Myślę, że dla nowych tak. Będzie bardzo przyjazne, tylko że nowi użytkownicy muszą w preferencjach sobie to przestawić. A czy to, to jest, jest przypadkiem jest... domyślnie włączone dla nowych? No nie sądzę. Nie sądzę, żeby tak było. Może, może tak jest, ale to chyba się nie da tak domyślnie dla nowych użytkowników. Chyba da się zrobić takie rozróżnienie, bo coś było. Da się na przykład zrobić, żeby ten pasek górny się wyświetlał inaczej dla Aha. nowych, a inaczej dla... Dla niezalogowanych. A nie, chyba przepraszam, tam jest inaczej jest zalogowanie i niezalogowany. No właśnie, a tutaj to nie mamy takiej możliwości chyba. Ale coś było takiego, że nowotworzone konta miały jakąś dodatkową rzecz włączoną, w której stary trzeba było ręcznie włączyć, więc myślę, że jest taka możliwość. No, będziemy się przyglądać. Ja już sobie włączyłem i będę teraz chodził po Wikipedii z edytorem wizualnym. Tak, tylko uwaga. Dla osób, które mają włączone dublowanie Artykuł, dyskusja, czytaj, edytuj na górze i na dole, mhm. nowe funkcje działają tylko na tym elemencie, który jest na dole, a na górze jest stary. Mhm. W związku z tym tutaj albo trzeba wyłączyć, albo trzeba mieć to na uwadze. Mhm. No i kolejna rzecz, Aha, bo pominęliśmy, pominęliśmy to PKP, które jest istotne dosyć. Taka informacja pojawiła się w grupie dyskusyjnej Wikimedia Polska o tym, że PKP chce przeszkolić chętnych wikipedystów do poruszania się po terenie kolejowym a następnie wyposażyć ich w dokumenty upoważniające do wstępu na obszary kolejowe i fotografowanie. To bardzo ciekawa propozycja, bo wiem, że sporo jest wikipedystów, których interesuje kolej. Tak, dalej mamy jeszcze z tego samego maila od, od, od, od Adama Kliczka, że zainteresowane osoby otrzymałyby też darmowy bilet kolejowy na okres na przykład wakacji. Najbardziej aktywnym mógłby też otrzymać jakąś atrakcyjną nagrodę. Dla, PP, dla PKP istotne jest, aby zostały uzupełnione artykuły o polskich dworcach kolejowych. No i właśnie w ramach Wiki Lubi Zabytki można by było też pofotografować dworce kolejowe tak, tu wszystkie gdzieś zabytki, tak, które są na terenie kolei. Tu też gdzieś był taki pomysł, żeby to był jakiś tak. podkonkurs ewentualnie w Wiki Lubi Zabytki, tak? Połączenie z tym kolejowym mhm. i ewentualnie jakaś dodatkowa nagroda specjalna. PKP może by właśnie tutaj też się włączyło w Wiki Lubi Zabytki. Tak, tutaj sposób. widzę, że jest sporo odzew. <śmiech> Są pomysły, nie wiem czy są chętni. Yy... Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, że chce. Yy... No nie wiem. No doczytamy, dowiemy się od Adama jak to wygląda. Może on śledzi dokładniej także za tydzień w nowinach Wikiradia pewnie zaprosimy go do mikrofonu i coś nam na ten temat opowie i to już prawie wszystko, bo na koniec na deser zostawiłem taki filmik ze strony www.gazetapolska.pl niezależna telewizja drugiego obiegu platforma wideo gazety polskiej to tam można znaleźć na YouTube umieszczane filmy, ale tutaj są właśnie do znalezienia. Czyli Satyra to taki cykl satyryczny tej telewizji. Jak to tak zobaczyłem, to pomyślałem, że to jest podróbka Matura to bzdura. No tak? właśnie, to to jest ale w powiedzmy najpierw, stylu. co jest treścią, może nie zdradzajmy, Warto zajrzeć samemu, link oczywiście w notatce do dzisiejszej audycji będzie na samym końcu, o tym jak młody człowiek, taki wygląda na licealistę, może krótko policeum, ale niekoniecznie. To są uczniowie gimnazjum, tak, po teście gimnazjalnym. Mówię, mówię o reporterze, który rozmawia, Aha. który zadaje pytania. Zadaje pytania gimnazjalistom, którzy właśnie wychodzą z testów gimnazjalnych, jest Dwie części są humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza i naprawdę mają poważne kłopoty z prostymi odpowiedziami na, na Tak, ja się po tych filmikach, po tych i po tych z matura to bzdura też, bo to, to było zdaje się pierwsze, zastanawiam, czy faktycznie istnieje jakiś kanon wiedzy, który każdy powinien znać. Bo pewne z tych rzeczy są dla mnie co prawda oczywiste, ale wyobrażam sobie sytuację, że gdzieś jest jakaś prywatna szkoła, nie idąta podstawą programową, mm -hmm. a taka możliwość powinna być, w której nie uczy się na przykład kolejności planet. Bo jedno z tych pytań to jest, którą planetą jest Ziemia, tak? No nie wiedzieli tak gimnazjaliści, no ale ile dni ma rok? Też były wątpliwości i no tak, no. problemy z odpowiedzią, albo pole kwadratu, ile wynosi. Akurat wyobrażam sobie, że pole, wzoru na pole kwadratu można nie znać. No, ale e... czy jedno jajko gotuje się trzy minuty, to ile e, dwa jajka się A gotują? tutaj to jest już zupełnie moim zdaniem, kwestia dyskusyjna, dlatego że być może ja mam to ochotę te jajka zagotować jedno po drugim. E... <głosy> ja w pierwszej chwili tak pomyślałem. No wiesz, ale generalnie chodziło o myślenie, a widać, że oni byli albo tak obciążeni po tych testach i wyczerpani, że, że nie mogli, nie byli w stanie odpowiedzieć, ale to znaczy, to znaczy prost, właśnie nie, proste moim pytania. zdaniem większość tych pytań nie polega na myśleniu, tylko na posiadaniu pewnych informacji. No to też tak, ale, ale takie pytanie właśnie o to jajko, jak się gotuje dwa jajka czy trzy jajka, to ile ile czasu, czy to się różni, albo kilogram pierza i kilogram żelaza. Tak, to, to było ewidentnie pytanie, które nie polegało na wiedzy z tym pierzem, tak? Chociaż tu też się dziwię, bo to jest pytanie, które krąży tak? już od dłuższego no, czasu. Ale młodzież widocznie nie spotkała się z nim. No to dziwne jest, że się z nim nie spotkała, no, ale okej, okay, tak. To, tu się zgodzę, że to było pytanie na myślenie, ale większość tych pytań w tych, w tych elementach to były pytania, które wymagały pewnych informacji, tak? Nam się może wydawać, że to są pytania oczywiste. No informacji, ile, ile dni ma rok na przykład, No to no, jest taka informacja. No tak? nie, no ile dni ma rok to niekoniecznie, ale no pole kwadratu, tak wzór na pole kwadratu, to nie jest rzecz, którą się wymyśla. tak? Tylko... Raczej ja wymyślam, no tak samo jak pole trójkąta, też jestem w stanie wymyślić, nie pamiętam wzoru, tylko wiem jak, jak go wymyślić. Natychmiast. To dobrze, bo ja tego nie wiem, to się muszę od Ciebie dowiedzieć, jak się wymyśla pole trójkąta. No to jest po prostu połowa kwadratu, czy jakiegoś mniej więcej po no, kwadratu. Okej, okay, tak no, to... połowa kwadratu to okej, okay. no dobra. Prostokąta. No nie wchodźmy za głęboko, bo zaraz się okaże, że my jakieś bzdury nagadamy. W każdym razie polecam drugą część, właśnie tę matematyczno-przyrodniczą. Matematyczno na końcu jest tego nagrania bardzo ciekawy bonusik. Nie wiem, czy dotarłeś tak, do tego. Obejrzałem w całości. No dobrze, no to chyba wszystko w takim razie na dzisiaj. Czy coś jeszcze mm, przypomniało ci się może? To zdaje się wszystko. A jeszcze te filmiki, za, za co są krytykowane? No to jest oczywiście wybór, tak. Podejrzewam, że tam się znalazło parę osób, które jednak odpowiadało na te pytania w miarę poprawnie a to są wybrani ci, którzy nie odpowiedzieli. Zawsze rodzi mi się przy tego typu filmikach takie pytanie, jak długo oni szukali tych ludzi? No Być może właśnie to w ten sposób zostało zrobione i mhm. tak to może wyglądać, że od poprawnych odpowiedzi było bardzo dużo na przykład, a tylko niektóre były niepoprawne i takie śmieszne, no bo taki program telewizyjny, który ma wyłapać właśnie te śmieszne. I jeśli to się taki zbitek samych tych śmiesznych wypowiedzi weźmie, wymontuje... No tak, no co wygląda to inaczej. To wtedy wygląda zupełnie inaczej. No ale mimo wszystko jest to, jest to bardzo pouczająca wycieczka w krainę gimnazjalistów, tak, tych, którzy kończą gimnazjum że to wszystko. W takim razie zapraszamy za tydzień do Krakowa, gdzie będziemy nagrywać i nadawać audycje również w sobotę po godzinie 16. To wszystko już w dzisiejszych nowinach Wikiradia. Zapraszam na stronę nowiny.wikiradio.org. Tam są wszystkie poprzednie audycje i będą następne. Do usłyszenia. Do usłyszenia.